Pod namiotem słowa. Poezja ostrobramska Marian Stanisław Hermaszewski, modlitwa Matko Boża w ostrej bramie. Połóż dłoń na moim czole, widzisz sama dziejów zamęt i ta moja ludzka boleść. Tyleś razy mojej mamie prostowała ścieżki trudne, Matko Boża w ostrej bramie, nie patrz na me szaty brudne. Nie patrz na me ręce drżące, Głos mi się pod gardłem łamie, Spójrz w źrenice me płonące, Matko Boża w ostrej bramie. Niech przy Tobie pozostanie ślad Na bruku odciśnięty, Matko Boża w ostrej bramie, Jak w mym sercu stygmat święty. Jerzy Binkowski Zabrałaś mnie z ulicy, wyniosłaś na górę po schodach, wilgotnie tam było i ciemno, a ja mówiłem Zlituj się nade mną, wspomóż, przygarnij, przecież przytulasz żywych i umarłych. I stało się, jak po przebudzeniu Świata nie poznałem, takem się odmienił Z cienistego cienia, nadziei oczami Zobaczyłem Ciebie, miłosierna Pani Przezroczysta, z ciszą łzy na skroni